to program Trzeci Polskiego Radia sobota, 21 dzień marca Benjamin Filip czas na serwis Janusz Palikot ostro o prezydenckiej kampanii jest od Polacy się powinni wstydzić tych kandydatów na prezydenta koniec wielkich ćwiczeń wojskowych Rosji, ponad 80 tysięcy żołnierzy z całego kraju wraca do koszar w Hiszpanii powrót zimę, w wielu miejscach spadł śnieg i temperatury ta wyborcza kampania, kandydaci na prezydenta znów rozjechali się po Polsce. Przez prawie dwie godziny kazała na siebie czekać w Poznaniu kandydatka SLD. Magdalena Ogórek po przyjeździe do miasta wygłosiła jedynie krótkie oświadczenie. Odniosła się w nim do wydarzeń w Tunezji. Jak mówiła, Polska powinna wzmocnić blisko wschodni wywiad. Jesteśmy już poza etapem, kiedy pytaliśmy, czy będzie zamach. Teraz jesteśmy w momencie, kiedy pytamy, kiedy ten zamach będzie... O wzmacnianiu obronności Polski mówił z kolei kandydat PSL-u. Adam Jarubas w Lublinie podkreślał, że powinniśmy domagać się wywiązania z deklaracji sojuszniczych, jeśli chodzi o obecność wojsk NATO w naszym kraju. Ja takie bazy proponuję, aby powstały nie w Polsce zachodniej, nie gdzieś w Szczecinie, ale by powstały tutaj na wschodzie Polski. Mamy na ziemi lubelskiej lotnisko w białej podlaskiej, dzisiaj niewykorzystane w pełni, o najdłuższym pasie startowym, prawie czterokilometrowym. Uważam, że ta infrastruktura może służyć wsparciu bezpieczeństwa Polski. Kandydat pis na prezydenty Andrzej Duda od Białego Stoku rozpoczął wizytę w województwie podlaskim. Na początek było spotkanie w Pałacu Ubranickich organizowane przez środowisko akademickie żeby dyskutować z nimi na temat tego, jak powinna wyglądać Polska, jak powinna być w naszym kraju realizowana prezydentura. To bardzo istotne, a dla mnie ważni są ludzie młodzi, bo to jest przyszłość naszego kraju. Janusz Palikot zaprezentował dziennikarzom z wyborczy, który podsumowuje pierwszy etap jego kampanii prezydenckiej. Pytany o ocenę dotychczasowego przebiegu kampanii mówi tak. Jest beznadziejna ta kampania. Nie ma debat, nie ma starć, nie ma idei. To są w ogóle takie no, dziecinne, dziecinna kampania, na podstawie której trudno sobie wyobrazić w ogóle, jak będzie wyglądał urząd prezydenta po tych wyborach. Ubiegający się o reelekcję Bronisław Komarowski był dziś w Katowicach. Wspólnie z prezydentem Węgier obchodził Dzień Polsko-Węgierskiej Przyjaźni. Rosyjscy żołnierze wracają do koszar. Minister Obrony dał rozkaz zakończenia manewrów na obszarze całego kraju. Alarm bojowy został ogłoszony 16 marca na polecenie prezydenta Władimira Putina. stan gotowości bojowej postawiono wojska okręgów północnego i zachodniego, a także niektóre jednostki okręgu południowego. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjska armia potwierdziła gotowość do obrony swojego kraju. Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział ponad 80 tysięcy żołnierzy. Na poligony wyprowadzono 10 tysięcy jednostek sprzętu wojskowego. Zadania bojowe wykonywało 65 okrętów, 15 okrętów podwodnych i 200 samolotów. Na zakończenie manewrów do Narodowego Centrum Dowodzenia zaproszono ponad 100 dyplomatów wojskowych, m.in. z krajów NATO. Naczelnik Departamentu Dowodzenia Operacjami Wojskowymi generał Andrii Kortopałow wezwał inne państwa, aby powróciły do otwartego dialogu z Rosją i zwróciły uwagę na rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa na świecie. W jego opinii nie jest takim zagrożeniem rosyjska armia. Moskwa Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Nie robię na kato pod takim hasłem. W Katowicach rusza akcja promująca sprzątanie psich odchodów. Strona internetowa o tej nazwie ma pokazywać dobre przykłady osób, które nie zostawiają śladów po swoich czworonogach. Mówi organizatorka akcji Agnieszka Wydmuch. Chcemy promować i propagować zbieranie kup po swoich psiakach i docelowo chcemy wejść w współpracę z różnymi klubami, instytucjami, sklepami i tam zostawiać worki, które będzie sobie można pobrać po to, żeby te kupy zbierać. Akcję wsparło już wiele osób, wśród nich katowicki poeta Bolesław bolko -Stelmach. Uważam, że jest to bardzo ważna sprawa, żebym nie chodził po moim mieście jak po kloacznym dole. Teraz szedłem ulicą Ligonia, niedaleko radia, to tam już po prostu na przykład można by zawody uprawiać w ślizganiu. To byłby slalom specjalny. Swoje zdjęcie z psem i krótką notatką może przysłać każdy, kto chce dać dobry przykład. Hiszpania wita wiosnę deszczem i śniegiem. Od wczoraj temperatura spadła na Półwyspie Iberyjskim średnio o 7 stopni. W górach spadł śnieg i wiele rodzin zamiast na spacer po plaży wybrało się na narty. Ci, którzy czekali na nadejście wiosny, muszą się uzbroić w cierpliwość. Hiszpanie nawiedziły deszcz i burzę. Bez parasola nie można wyjść z domu w żadnym regionie. Od rana deszcz pada nawet w słonecznej zwykle Andaluzji, na Balearach i Wyspach Kanaryjskich. Wierzchołek Teide, najwyższego szczytu archipelagu, pokrył śnieg. Padać on będzie też na Półwyspie Iberyjskim. Dzięki spadkowi temperatury o co najmniej tydzień dłużej można w Hiszpanii jeździć na nartach. W Pirenejach i Sierra Nevada czynne są prawie wszystkie trasy zjazdowe. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. U nas niestety też pogorszenie pogody. Do końca dnia na północy i w centrum kraju chmury możliwe opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy strefa opadów będzie dalej przemieszczać się na południe, to będzie zimna noc od minus 6 stopni na północnym wschodzie do plus trzech miejscami na południu. Jutro od minus jednego na północnym wschodzie do maksymalnie sześciu na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. W dziesiątą rocznicę wydania debiutanckiej płyty Wawa Mafin, powstawanie albumu Wabang wspominają muzycy Paweł Sotys z Pablo Pawo, Aleksander Molak – Madaship, Krzysztof Flont – Regenerator, oraz dziennikarka Agnieszka Szydłowska i realizator albumu Tom Horn. Zapraszamy Aleksandra Budka i Tomasz Rząda. Some of them girls from your country is style number two. Some of them girls from your country is style number three. I love a girl, them love your Punani. Some of them girls from your country is style number one. Some of them girls from your country is style number two. Some of them girls from your country is style number three. I love a girl, them love your Punani. I give you one love, you give me one love. I give you one love, girl you, give me one love. I give you one love, you give me one love. Give you one love, girl you give me one love. I give you one. love. I'll give you one love, you give me one love. Give me one love, girl you give me one love? There is not much chance enough. Uh, that to do them, I uh, just have you, girl. There is not much chance enough. Uh, that to do them, I uh, just have you. So, why did you come at them as uh, so why did you ask, there is nothing inside them, I uh, could give it back. So, why did you come at them as a way? you ask, there is nothing inside them, I uh, could give it back. Like a glass them move, hola. Uh, it's uh, my only, only lover. One over. like a mighty her. But we want a so strong. Yeah. Without this love, what would I feel? Nothing but I anger, no, no, nothing but a fear. Uh. Without this love, what would I be? Nothing but a monkey and animal in the tree. So, without this love, what would I feel? Nothing but anger, nothing but fear. Without this blessing, so a love. Would I be a human or right? would I be? I'm uh, I give, give, give you one love, yeah, like you give me one love. I give you one love, you give me one love. I give you one look you give me one look give you one look girl you give me one look i give you one look ja zacząłem grać jako młody chłopak, gdzieś tam 15-letni. Paweł Sołtys, Pablo Paweł. Założyliśmy z kolegami z klasy tak naprawdę zespół. Niespecjalnie umieliśmy grać, jak to bywa w takich przypadkach zazwyczaj. Ja zostałem wokalistą, bo, bo na gitarze sobie tam średnio radziłem. Znaczy najsłabiej, bo każdy, ta, ta, taka była zasada, że ten, który nic nie umiał, to szedł na perkusję albo na wokal. Ten, który trochę grał, to został basistą, a ten, co dobrze grał, to został gitarzystą. No i był pierwszy zespół, grałem sobie tam. To było absolutnie amatorskie i my zagraliśmy chyba jeden bądź, bądź dwa koncerty oczywiście dla jakichś tam znajomych. No ale potem byłem starszy, jak już miałem 19-20 lat, to zaczęły się jakieś tam poważniejsze zespoły. Przede wszystkim był zespół Magara, a wcześniej jeszcze Saduba, reggae zespół, gdzie ja byłem wokalistą i no, takim liderem troszkę. A w międzyczasie y, zaczęło działać też zjednoczenie Sąd System, czyli Krzaku grał spłyt, a ja do tego nawijałem, śpiewałem na imprezach w Warszawie, w różnych klubach. I na jedną z takich imprez przyszedł Regenerator, który był troszkę takim moim idolem, bo on wcześniej śpiał w zespole OK System z Saskiej Kępy, to byli starsi koledzy, ja chodziłem tam na ich koncerty. No i on przyszedł, podobało mu się, jak ja nawijam, zaczęliśmy gadać, coś tam, coś tam. I już na następną imprezę pojechaliśmy we dwóch. Początki muzyczne, które dotyczą bezpośrednio mnie, to są wczesne lata 80. Krzysztof Flont, regenerator. Kiedy... Okazało się, że muzyka reggae jest moją nutą przewodnią. Wcześniej słuchałem jakichś takich bardziej, bardziej rockowych rzeczy. Zresztą to było takie naturalne dosyć, bo to były takie czasy, że, że słuchało się Cepelinów, Parpli, Hendrixa i takich różnych rzeczy, Black Sabbath nawet. I potem się pojawiła muzyka reggae ze sprawą zespołu Misty in Roots. Ta muzyka tak naprawdę na żywo przyjechała tutaj do, do, do Polski. To były czasy w sumie tak naprawdę jeszcze głębokiego komunizmu. Okazało się, że było to możliwe, żeby tutaj zespół y, z Londynu przyjechał i zagrał, zagrał kilka koncertów. Ja miałem przyjemność być na jednym z nich. Był to koncert w Heligwardii i poszedłem tam y, namówiony przez kumpla, który wcześniej mi puszczał jakieś tam kawałki reggae. Tam Boba Marleya mi puszczał, puszczał mi Black Uhuru. Słuchałem też y, jakiejś audycji y, Włodka Kleszcza, w których właśnie był zespół Misty in Roots i udało się na ten koncert y, pójść. Y, miałem trochę w domu problem, bo ja miałem wtedy 14 lat, także rodzice nie za bardzo chcieli mnie pójść, ale powiedziałem, że idę ze starszymi kolegami. No i poszedłem na koncert. To nie był mój pierwszy koncert w życiu, ale, ale pierwszy koncert reggae. I okazało się, że ta, że ta muza bardzo do mnie przemawia i następnego ranka obudziłem się już z innym pigmentem troszkę, może tego nie widać po mojej skórze, ale tak naprawdę y, wtedy byłem naprawdę czarny. Muzyka reggae i muzyka punk miały, miały dużo wspólnego ideologicznie. Ja troszeczkę tam o tego punka się wcześniej otarłem. Co prawda nie byłem punkowcem takim zdeklarowanym, nie byłem w żadnej załodze punkowej, ale, ale słuchałem tej muzyki. Bardzo mi się ona podobała. Okazało się, że, że, że punkowcy grają reggae, że, że jest ta, ta, taka muzyka na Jamajce i że jest w Anglii, i że jest w sumie w całej Europie, a w Polsce jeszcze jej nie ma. Za sprawą właśnie, tak jak mówiłem, Miss przyjechała na to Polski. Urzekła mnie właśnie przekazem, rytmem, lekkością, tym, że można śpiewać w tej muzyce o wszystkim. Tak naprawdę nie ma tam tak naprawdę żadnych reguł. Można sobie robić co się chce, a wszystko jest ubrane w taki bardzo ładny i przyjemny dla ucha i serducha rytm. Hey, I watch this man. Money could I buy Rich should I live Poor would I die Everywhere we go We get the poor man I cry They'll tell me That the prices them rise so high Everywhere we go The people them ball They'll tell me That the crisis Is shocking Gonna maul Rich man a Poor man A my thief, Liar Adapter Indian chief Rich man a Poor man A my thief, Liar Adapter Indian chief I can't stand it No No no no no no I can't stand it No No no no no no I can't stand it No No no no no no I can't stand it no way! Babylon a bandit, vampire bandit. Sucking your blood, they're like a mosquito. Babylon a bandit, vampire bandit. You must destroy them. demas to save your blood. Babylon a bandit, vampire bandit. Sucking your blood, they're like a mosquito. Babylon a bandit, vampire bandit. You must destroy a demas to save your blood. Turn into a car, spider, refuse, venom. Like a cobra with a python Every time you must be ready for yoga. Then tell me brother Then my blood chaka Strong like Strong like anaconda with a greatness Like a cobra, how you know, stress. Every time you must be ready for shocker, okay. then jammy bread I'll let my blood shakatoca. Destroy the Babylon, and every time I'm looking for, I will judge a lover, the Maholi. Oh, you can't destroy the Babylon, and every time I'm looking for, freedom and peace, and the judge a coli kingdom. Destroy the Babylon, and every time I'm looking for, I will judge a lover, the Maholi. Oh, you can't destroy the Babylon, and every time I'm looking for, freedom and peace, and I judge them, I karma. Karma. the and and peace and I judge a coli kingdom. Babylon a bandit, vampire bandit, sucking your blood, them all like, come on. W latach wczesnych tego wieku, nawet chyba na przełomie poprzedniego i tego, działało coś takiego jak regeforum. Krzysztof Flont, regenerator. Nie wiem, czy to się wtedy nazywało Regenet, chyba później się nazywało Regenet. W każdym razie było to forum, na którym spotykali się w rzeczywistości wirtualnej wszyscy ludzie, którzy coś tam z reggem mieli wspólnego. Albo lubili, albo grali. W każdym razie to było takie miejsce, w którym można było wymienić się doświadczeniami związanymi z tą muzyką. Ja kiedyś wrzuciłem tam jakieś dwa czy trzy nagrania zespołu OK System, w którym grałem wcześniej, a który z moim kolegą ówczesnym i teraźniejszym, czyli Rafałem Kazanem, który gra do tej pory w Wawa Muffin, no i jeszcze w wielu, wielu innych zespołach, bo jest bardzo dobrym gitarzystą. Założyliśmy sobie reaktywację tego zespołu. Okej, okay, system i nagraliśmy u niego na chacie y, taką demówkę, to były tam ze trzy numery. Wrzuciłem te numery na, na, do sieci i wystawiłem je na tym forum. Gorgu je posłuchał. Z Gorgiem się znałem wcześniej, bo Gorgu mieszkał na Saskiej kępie. Powiedział, słuchaj, jeżeli chcesz grać taką muzę, to wpadnij na San System, znam takiego jednego małolata, który, który gra z DJ-em Krzakiem, bardzo fajnie nawija, trochę freestyluje, robi to po polsku, lubi taką muzykę. Wpadnij, zobaczysz, naprawdę be, będzie, będzie, będzie super. No i poszedłem na ten San System, to było zjednoczenie, tam był właśnie Krzaku i Pablo Gorgu znał wcześniej Pabla, więc przedstawił nas sobie. Podczas systemu mikrofon wpadł w moje ręce, więc tam za, za, zaśpiewałem przez dwa kawałki. To jeszcze było tak, że Krzaku to nie chciał mi tego mikrofonu w ogóle dać, nie? Bo on tak nie, nie, nie za bardzo rozdaje w, każdemu, kto sobie przyjdzie. On w ogóle nie znał wtedy. Ale Pablo mówi, spoko, to jest ty, typ z OK System, będzie, będzie OK, nie? No i dobra, zaśpiewałem te dwa numery. Okazało się, że że to jakoś tak fajnie zażarło. Zagraliśmy ze sobą jeszcze parę razy yy, i potem zostałem pełnoprawnym zawodnikiem Zjednoczenia Sand System. Zjednoczenie grało sobie swoje imprezy, co tydzień nawet nawet kilka razy w tygodniu. My się z Pablem zakumplowaliśmy dosyć mocno, także zjawiliśmy się na różnych koncertach i podczas jednego koncertu, prawdopodobnie w CD-ku, powstał taki pomysł, żeby tą energię samsystemową, którą w zjednoczeniu jakby dajemy, postarać się zamienić na taką energię, która będzie szła prosto ze sceny, ale będzie poparta żywym, żywym graniem, nie graniem z, z winyli. Taka formuła jamajska. Tam były takie zespoły, które nazywano i nazywa się do dziś reading Bandami, tylko my chcieliśmy zrobić coś innego, chcieliśmy pójść trochę dalej, żeby to nie był reading Band i band na nawijacze, tylko chcieliśmy zrobić po prostu grupę. Zespół. Na początku miało to wyglądać tak, że miało być tylko i wyłącznie bas, perkusja, klawisz i dwóch albo trzech wokalistów. No pamiętam z regeneratorem. Paweł Sołtys, Pablo Pawo. To, to właśnie na sam systemie w klubie Monkotu, którego już dawno nie ma w Warszawie. Gorga ja oczywiście znałem wcześniej, bo to był mój starszy kolega, on mi pożyczał płyty. Natomiast no, nigdy się nie spodziewałem, że się zgodzi grać ze mną, bo to jednak pokolenie wyżej. No i znany bardzo już wtedy wokalista. Ja nie pamiętam, my się chyba umówiliśmy po prostu na próbę w, na siekierkach u kolegi Jawora, gitarzysty transmisji i wielu innych zespołów. I umówiliśmy się, że każdy z nas przyprowadzi kogoś do tego zespołu po prostu. Kogo lubi, z, kim, z kim gra i ja przeprowadziłem sekcję rytmiczną z Magary, Jacoba Juniora i Primo e, Rebela, bo wiedziałem, że oni dobrze grają regę, przejaźniłem się z nimi. Regenerator by przyprowadził e, Rafała Kazanowskiego, czyli Dadiego Rafiego i zaczęliśmy w tym składzie granie. Jakieś tam próby pierwsze i tak dalej. Powstawały jakieś pierwsze piosenki, tam zdaje się Sekta i, i Jazz z Prezydentem to były dwa pierwsze e, utwory, jakie, m, jakie zrobiliśmy, ale jeszcze nie było klawiszy, nie było jeszcze Dawida na skreczach i na elektronicznych urządzeniach Różnych. Dawida poznaliśmy jakoś też przez przypadek, to znaczy kupowaliśmy od niego jakiś sprzęt muzyczny. I tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać: A co to za? Co, co wy chłopcy robicie tam? Co to, co to za zespół? Tak my zaczęliśmy opowiadać, tam on się strasznie zainteresował i zaprosiliśmy go na próbę i został. No i zaczęliśmy grać koncerty. Żeby było śmiesznie, pierwszy koncert, który mieliśmy zagrać, to nie doszedł do skutku, bo e, ja i Gork się rozchorowaliśmy, ale jakoś tak totalnie, że mieliśmy po 39 stopni i w końcu wystąpiła taki bardzo okrojony skład to znaczy regenerator, y, gitara, perkusja i bas w klubie kopalnia. No a potem już zaczęliśmy jeździć, mieliśmy przyjaciół, cały czas mamy z Lublina, którzy nas zaprosili na pierwszy koncert do siebie, więc Wawa Muffin jako najbardziej warszawski zespół debiutował w Lublinie właśnie z zespołem Ghetto Blasta, Juniora Stresa, a dopiero potem graliśmy w Warszawie, no i chwilę później doszedł Olek, Mada Ship, na, na, na klawisze, to był przyjaciel z kolei naszego perkusisty, też przed na próbę i, i został i właściwie się wykry wykrystalizował ten pierwszy skład, z którym nagraliśmy płytę WaBank. Ja w ogóle dołączyłem do zespołu w momencie, kiedy on już istniał. Aleksander Molak, Mada Kuba Kinsner, perkusista zaprosił mnie kiedyś na próbę. My z Kubą się z kolei znaliśmy ze studiów, a może nawet jeszcze chwilę wcześniej, skądś tam. To był taki moment, że ten zespół wtedy był bardzo świeży. Generalnie nie było w Polsce zespołu, który, który by się odwoływał do tej bardziej nowoczesnej for, formuły jamańskiej muzyki. To był też taki moment, że Wawa się, mam wrażenie, wstrzeliło trochę w taki, w taki szerszy kontekst popularności tej muzyki. No i ponieważ też to był zespół, gdzie przede wszystkim wokale były oparte bardziej na tak zwanym nawijaniu czyli takiej zrytmizowanej ale, ale mimo wszystko melodyjnej formie podawania tekstu, to właśnie gdzieś się wpasowało w ten trend Potrzebny nam PENTAGON! Niech się schowa i wuj sam! BOM! BOM! Nakazuje niezadawanie ran! SALOMON! Dryguje nami jak wąka Ryan! Kto ma uśmiech na twarzy? Zawsze ma gody ten! Reggae jest radością! Gdy rzeczywistość to zły sen! Dobra nowina płynie tam, gdzieś daleko hen! Niechaj słuczy swojego kolego grają światu temu tren! Nie potrzeba nam nic, srebra, ni złota! Na miasto trójkolorowa piechota No kto tak zawiaduje rybę jak, jak Batuhan batuchan. Pulsacja gitar powoduje bujanie kolan Ja nie sam, ale cała baka baka Waba nabijano do każdej dziewczyny każdego chłopaka Tu, tu nie, nie ma, nie ma nie tu, na bramce selekcji Dotykanie tematu, a nie forma prelekcji Zaczęliśmy grać w tej piwnicy, y, zrobiliśmy sobie materiał i pojechaliśmy w trasę, z małej litery, w traskę. Zagraliśmy parę koncertów, Byliśmy w Lublinie, zagraliśmy w Warszawie, zagraliśmy tam jeszcze w paru miastach. Okazało się, że to, że to się ludziom podoba, że to jest fajne, na koncerty zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi i tak się czas toczył. W międzyczasie y, okazało się, że y, jest szansa zmienić miejsce prób z tej piwnicy na całkiem poważne miejsce, y, którym to było pomieszczenie y, przynależne do studia Tedego w Wielkiej Oł i tam y, w takiej naprawdę bardzo fajnej sali przy bardzo dobrym nagłośnieniu y, zespół Wawa Mafin grał dalej, szlifował ten materiał nadal jeździliśmy w trasę i minęły niecałe dwa lata od powstania zespołu, bo zespół powstał w 2003, a płyta ukazała się, płyta Wabank ukazała się w 2005, więc trochę czasu minęło. My zagraliśmy, myślę, około może 60 koncertów, może 50, także mieliśmy materiał, który na żywym organizmie został sprawdzony, zarówno jak, jeśli chodzi o nas, jak i o, o ludzi. To było bardzo fajnie przyjmowane. Zresztą na tamte czasy to chyba była dosyć Nowatorska formuła, jeżeli chodzi o regę, bo my regę w tym kraju nie odkryliśmy, bo regę było od lat 80., ale taka formuła to może zespół rap kiedyś grał coś podobnego, znaczy miał taką formułę, że było trzech wokalistów i, i, i był zespół, który grał, tylko że oni grali zupełnie coś innego. W ten sposób to tak naprawdę myślę, że jak nawet powiem, że, że byliśmy pierwsi w tym kraju z taką propozycją, to to, to nie będzie żadna tam powiedzmy nieskromność, tylko, tylko zwykła prawda. materiał na płytę pierwszą powstawał, tak jak często powstaje materiał na pierwszą płytę, znaczy mieliśmy strasznie dużo pomysłów, bo to jest takie powiedzenie, że pierwszą płytę robisz drugi, całe życie, a Drugą płytę robisz rok. I coś w tym jest, że po prostu ja miałem w głowie dużo tekstów, dużo piosenek, dużo pomysłów muzycznych, większość z nas. I, i pamiętam, że to był taki wręcz strasznie entuzjastyczny czas. To znaczy, my przychodziliśmy na próbę i tych pomysłów było aż za dużo, i próbowaliśmy to jakoś okiełznać, łączyć, szlifować. I zrobiliśmy tych piosenek paręnaście. Nie, nie, nie wszystkie się ukazały na płycie. Nie do wszystkich też mieliśmy do końca prawa, bo my mocno sięgaliśmy po klasyki jamańskie, po podkłady też z Jamajki. Uczyliśmy się ich, żeby, jakby, to łączyć. To było dla nas ważne. I zaczęliśmy grać koncerty. To znaczy przed wydaniem płyty my, my zagraliśmy parędziesiąt koncertów i ku naszemu zdumieniu nagle się okazało, że na tych koncertach są pełne sale po 400-500 osób, a zespół był przed płytą. No trafiliśmy chyba w dobry moment, to znaczy nie było wcześniej takiego zespołu grającego na żywo taką muzykę, nowoczesne reggae, Raga Muffin. i się zrobiła moda w pewnym sensie na ten zespół, więc byliśmy zaskoczeni, mieliśmy straszne tam perturbacje, jeśli chodzi o kontrakt tak zwany płytowy, bo, bo byliśmy właściwie już posłowie z wielkim Yo, wydawnictwem e, Tedego, który chciał wtedy robić Taki jakiś podlabel, pod wytwórnię regową, ragową. Ale w końcuśmy się nie, nie dogadali, i na któryś z koncertów w Warszawie przed Piotrek Myślanka, czyli wokalista i klawiszowiec zespołu Paprika Korps, a wtedy początkujący wydawca, znaczy wydawał swój zespół. Przyszedł i zaproponował wydanie płyty. Jakoś szybko przypadliśmy sobie do gustu, podpisaliśmy umowę, i pojechaliśmy zimą do podpiłę, do studia Toma Horna, marznąć. Płyta musiała wyjść w 2005 roku. Taki mieliśmy plan. Wielu ludzi baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba baba to, baba to, baba to, to, baba to, baba to, baba baba to, baba baba to, baba baba baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, baba to, to, Miałem reggae do poli, i trael kultura, i manuel okay, sam. na parkiecie królują szalone jazzista zista. Prosowki też tu ciągle pada Mój miasto, a Tim, reggae Gromada. Na drzewach tak drzewach, regerytmika Moje miasto jak nim, pozytywna ekipa Saska pępa wypełniona jest wibracją Grochów jest kolejno kosmiczną, raga z damcą Żal, bore, pachnie, jak po tego bej Buja zadyba, buja zadyba, buja mnie Bupachy na tarko mi nie gra U popy i obora na siekierkach muzyka Polar, Vimuza, Ridimem, Pulsacji, Okota We wszystkich w sześciach miasta na raga robota Się, Zacznijmy się zastanawiać, jak tą płytę nagrać, yy, czym to ugryźć i gdzie to nagrać w ogóle. Krzysztof Flont regenerator. Okazało się, że jest w Żeleźnicy, koło Piły, na totalnej wsi, taki człowiek, który ma studio, studio Q. Tym koleżką był Tom Horn, no i pomysł był taki, że żeby nie jeździć tam jakoś weekendami i tak dalej, tam po prostu cały czas spędzać w pociągu, tylko wykombinować tak, żeby tam pojechać na, na dwa tygodnie, bo na tyle było stać i nas, i wytwórnie, i przez te dwa tygodnie zarejestrować materiał na, na pierwszą płytę zespołu. To się udało tak naprawdę i wierzyliśmy, że, że się uda, ponieważ no, mieliśmy ten materiał ograny na koncertach, mieliśmy te wszystkie rzeczy po Także trzeba było tylko wejść do studia i to nagrać. Pojechaliśmy więc do Piły... Mieliśmy mieszkać w hotelu i dojeżdżać jakieś tam 30 km do tej żeleźnicy codziennie, ale zrezygnowaliśmy z hotelu, ponieważ Tom Horn zaproponował nam, że będziemy mieszkać u niego na chacie. No, warunki będą troszeczkę gorsze niż w hotelu, prawda? Bo, bo będziemy mieli piwory, materace i tak dalej, i tak dalej. Będziemy się żywić prawdopodobnie jakimiś zupkami chińskimi i tostami, ale wybraliśmy ten wariant z tego powodu, że mieliśmy od miejsca spania, i leżakowania i miejsca chilloutu do studia dosłownie przejść przez korytarz około 10 metrów, więc to było dla nas fajniejsze niż codziennie tracić czas na jeżdżenie w tą z powrotem spiły do Żeleźnicy. Pamiętam, że to była dosyć mocna zima. Tom Horn. Ja byłem świeżo po kupnie takiego dużego domu starego z początku tamtego wieku. Stara szkoła, także to wszystko było jeszcze w adaptacji. To studio było to jeszcze takie, nie można tego nazwać profesjonalnym studiem, to było studio amatorskie jeszcze wtedy. Było bardzo zimno, chłopakom dałem pomieszczenie, mieli swój pokój robiliśmy sobie tam jedzenie wspólnie no i co, pracowaliśmy bardzo dużo, bo przyjechali z Warszawy także kawał drogi, bo to prawie 400 km do mnie, na, na tą wieś siedzieliśmy, nagrywaliśmy, paliliśmy w piecach kaflowych rejestrowaliśmy dźwięki także to było bardzo fajne organizowaliśmy nawet razem opał do tych piecy kaflowych jeszcze wtedy centralne nie, nie działało, tak jak powinno no my tam żyliśmy po prostu cały czas razem to, to, to wszystko się odbywało razem jakby tak się przenikaliśmy w tym wszystkim Trochę nas zima tam zaskoczyła, bo to była taka zima, już od paru lat takiej nie było. Było strasznie, strasznie zimno, śnieg kopny do najbliższego sklepu 3 kilometry. Paweł Sołtys, Pablo Pawo. W nocy naprawdę zimno, naprawdę takżeśmy tam jakimś piecem dogrzewali, ale, ale było zimno. Był kotło buzi, jak pamiętam taki, który przychodził co rano z jakichś walk nocnych z poszarpanymi uszami. Ale z drugiej strony to odcięcie, zamknięcie, to był dobry pomysł. Nic nas nie rozpraszało, to jeszcze był ten czas, że y, nie było żadnego internetu. Pewnie mieliśmy komórki, już nie pamiętam, ale jakieś początkowe. Więc generalnie byliśmy skupieni na, na nagrywaniu materiału. Dla większości z nas, bo nie dla wszystkich, ale dla większości nas to była w ogóle pierwsze poważne bycie w studiu. Y -y, nagrywanie płyty, więc wiele rzeczy było dla nas nowych. I jak dzisiaj sobie myślę o tym, to popełniliśmy wiele błędów, wiele rzeczy można było zrobić lepiej. Natomiast entuzjazm był bardzo duży. No, dzisiaj sobie nie wyobrażam, że dwa tygodnie śpię w jakimś miejscu, gdzie po prostu w nocy jest dwa stopnie albo koło zera, a rano wstaję, piję kawę, pamiętam kanapkę z serem i z ketchupem, bo głównie to tam jedliśmy i nagrywam swoje rzeczy. Tom Horn był bardzo pomocnym, był doświadczonym producentem. Gdzieś oczywiście było w tym trochę takich artystycznych kłótni. Tom miał swoją wizję, my mieliśmy swoją, gdzieś to po środku się okazało. Jeszcze przyjeżdżał do nas oczywiście Mario Dziurex, który pomagał troszkę tam w ustawianiu basu, w ustawianiu dołów i, i, i nagrywaliśmy. Pamiętam, że, że nawet nie było tam żadnych ekscesów, w sensie, nie wiem, nawet piwa zdaje się nie piliśmy, bo daleko było do tego sklepu, nie chciało nam się, jak już szliśmy, to raczej pojedzenie. Więc y, dwa tygodnie takiej wytężonej pracy. To jest ciekawe, bo y, jak się nie ma doświadczenia, to człowiek jest przerażony tym, jak się nagrywa, jak to potem wychodzi, że ten głos jednak trochę inaczej brzmi niż, niż to by się wydaje, że, że brzmi. I ten efekt końcowy, ja pamiętam, że my też wcale nie byliśmy pewni, czy, czy to wyszło. To się dopiero okazało po paru miesiącach, jak ludzie zaczęli no tak, no takie wszystkie te odczucia, błędy i radości debiutantów. No na pewno byliśmy trochę tam taką, jakby to powiedzieć, dziwowiskiem, o. Dla tych ludzi, zwłaszcza, że no część z nas miało dreadlocki, raczej nie byliśmy ubrani też standardowo. Przechodziliśmy tam, ale nie pamiętam, nie wiem, jakichś zatargów czy czegoś takiego. Nie pamiętam, że było zimno i że ciężko pracowaliśmy. Tarani boy, Tarani, Tarani, Tarani boy, Tarani, Tarani, Tarani boy, Tarani, Tarani, Tarani boy, Tarani, Tarani, Tarani boy, Tarani, Tarani boy, Tarani, Tarani boy, I got on, got on, so vas a pota, you too, u ta majestatu Tadam, tadam, czy ty słyszysz ten nick? Tak ja gadam, gadam, gadam Kroś ty mówisz, że to kita Ja gadam, gadam, słowa zapodaję tu Padam, padam, u stóp majestatu Władam, władam słowami Tak jak władał Daniel Tak ja padam, no padam na Babilon Swoim gadanie Każdy ma prawo decydować o swym goście Ja mówię, każdy ma prawo tutaj żyć tak jak chce. Zdaje mi się, że o tym zapomniałeś Więc właśnie na ciebie te słowa tutaj dedykuję Ty mówisz sekta, tak ty mówisz braga Co to zagadka gadka tutaj sekciarska? A ty mówisz sekta man. Tak ty mówisz braga Co to ta gadka, tutaj sekcia z ja czekam, czekam Tego nie zabroni mi nikt a ja gadam, gadam Choć ty mówisz, że to kita ja czekam, czekam I nie chcę cię zmuszać Niechaj twoim ciałem rządzi własna twoja dusza ty mówisz, że ja mieszam tutaj Tutaj pojęcia Że dziś idą lepiej teksty O panienkach A ja nie mam, nie mam Do panienek nic Ale za wiele takich zawijek To dla mnie jest nic Tak ja czekam, czekam Przyjścia pana Możesz nazwać go jak chcesz Ja mówię że A ja czekam, czekam. Tam, przyjścia pada, czac, ja, czac, ja, ja. Regenerator kocha czacza, ja, ja. baba mówi, wielbi pana. Wiem, nie jestem tutaj teraz wcale sam. Nade mną czuwa najwyższy Pan Regenerator kocha czacza, ja, ja. baba Muffin wielbi pana. Wiem, nie jestem tutaj teraz wcale sam. Nade mną czuwa najwyższy Pan no właśnie, chyba była twoja rola? Czy byłeś producentem albumu, czy byłeś Nie, nie co, no producentem, gdzieś tam pewnie też jakieś swoje swoje produkcyjne rzeczy włożyłem, ale głównie realizacja, nagrywanie, realizacja, miks. Także no, cały ten etap przechodziłem z nimi. To byli ludzie, którzy absolutnie wiedzieli, czego chcą już wtedy. Ja z nimi rozmawiałem w ogóle o tym, jak oni to traktują. Byli bardzo świadomi tego, co robią. Postawili wszystko na jedną kartę i to widać dzisiaj, bo osiągnęli sukces, są, są rozpoznawani w całym kraju, grają masę koncertów, ale to dzięki tej deklaracji z wtedy, Dzięki temu, że sobie założyli, że chcą to robić i będą to robili po trupach i to robią. Są dobrymi muzykami, no i przede wszystkim czują tę muzykę. Jest w tym prawda, a nie oszukują nikogo. Robią to, co potrafią najlepiej. Praca w studio z Tomem Hornem polegała na tym, że on nam jakby dawał jakieś propozycje i wskazówki, a my, my z tych wskazówek bardzo często korzystaliśmy. Nie mieliśmy takiego doświadczenia jeszcze wtedy studyjnego. Wtedy nagrywało się na setkę, bo było bardzo mało czasu, a tym razem mieliśmy troszkę więcej, więcej czasu i postanowiliśmy to nagrywać nie na setkę, tylko po kolei. Najpierw sekcję rytmiczną, potem gitary, klawisze, potem wokale, potem chórki do wokali i potem jeszcze to y, miksowaliśmy i zastanawialiśmy się, co dalej z tym materiałem. Y, zrobić, co poprawić i ewentualnie co jeszcze tam dograć. Pierwsza płyta, Wabank ma w sobie coś więcej niż samą muzykę. Ona ma tam wiele mocy, która w nas drzemała i którą jakby daliśmy w studio, tak? I wiele, wiele tej energii, którą dostawaliśmy od ludzi na koncertach, chcieliśmy jakby oddać poprzez, poprzez to nagranie. I myślę, że to się udało. Na płycie Wabank, kiedy nagrywałem wokale, działy się różne rzeczy. Jest trochę rzeczy freestyle'owych, czy gdzieś tam improwizowanych. Ja tak wtedy pracowałem, lubiłem dodać coś od siebie. Co ciekawe, tu bardzo często weszły tak zwane pierwsze tejki, to znaczy ja wchodziłem do tej gabloty, krzyczałem tam, co miałem do, do wykrzyczenia i, i, to, i to zostawało już y, na płycie. Jak się jej posłucha, to tu jest stosunkowo mało jakichś chórków, dodatkowych głosów. Każdy z nas dogrywał swoje partie, drobne chórki i to przeszło. To wynikało z paru rzeczy. Po pierwsze z braku właśnie doświadczenia i tam jakichś umiejętności naszych, y, a z drugiej strony też no mieliśmy ograniczony czas. Musieliśmy się po prostu w te dwa tygodnie ze wszystkim zmieścić, ale ja po latach uważam, że to dobrze, bo oddało to jakąś takiego Surowego i mocnego ducha, który wtedy był w nas: sound, I've been running for so many nights. I've been running for so many many days. How did Dragon come out? How did Dragon come in? How did Dragon get into and stay? Old tradition, we said the old tradition. Reggae, we said the we the Reggae, we said the old tradition, the old tradition. Reggae and culture, we Old the old tradition. the the old tradition, the old tradition. We the culture, we Reggae originated in the Jamaica A little island in the Caribbean Reggae jump across the ocean in the Europe In a London then play it non-stop Reggae in the Asia, reggae in the Russia I can hear it even down in the Japan Reggae has been played in the Australia Even by the Eskimos in the Canada Old tradition, said the old tradition Reggae, me said the old tradition, is said the old tradition Reggae and culture for the nie mogę sobie przypomnieć daty dokładnej, kiedy pierwszy raz zobaczyłam Wawa Mafin. Na pewno to był koncert i na pewno byłam zdumiona ilu facetów może zmieścić się na jednej scenie. Agnieszka Szydłowska. To był taki e, naprawdę pozytywny impuls. Potem okazało się, że to, co wiedziałam, naprawdę istnieje, czyli trzech MC, którzy tak świetnie sobie wchodzą w zdanie. No i to, co zachwyciło mnie na ich debiutanckiej płycie przenosiło się także na ten sceniczny występ, czyli niesamowicie. Miamowity flow. Trzech facetów, którzy idealnie do siebie pasują i słowa od razu stały się dla mnie najważniejsze. Nie twierdzę, że nie miałam przy tym pierwszym stknięciu kłopotu, jak gdyby, ze zrozumieniem, bo jednak to było coś nowego w Polsce, ten sposób podawania tekstu, przynajmniej dla moich uszu wtedy, ale pamiętam takie otwarcie ust i trwanie w zadziwieniu. Koncerty to była zawsze domena chłopaków, nie mówiąc już o tym, że każdy z nich oczywiście miał jakieś doświadczenia. Ja też śledziłam bardzo uważnie to, co robiła transmisja i to były też jeden z takich zespołów typowo warszawskich, właśnie na tą nutę grający, operujący gdzieś w takim lokalnym warszawskim folklorze. Słynny utwór, gdzie jest linia K, był swego czasu nawet przybojem środowiskowym, więc kojarzyłam poszczególnych ludzi, kiedy okazało się, że razem coś robią, no to samo z siebie było już interesujące i trzeba było sprawdzić, o co chodzi. Jeśli chodzi o tworzenie nowej jakości w polskim reggae i tego, tego bycia nazywanym objawieniem. Ale Alexander Molak, Madaship. Ja z mojej perspektywy chyba tego tak nie, czu nie czułem, natomiast yy, na pewno yy, to, co robił w, wokalnie Regenerator wtedy, to było coś, yy, coś na tamte czasy, z mojej perspektywy, absolutnie świeżego i była w tym pewna muzykalność przede wszystkim. Był pewien rodzaj wojny, jeżeli chodzi o bycie frontmanem, między Pablo, Paweł i Regeneratorem. Nie wiem, czy ta wojna dalej trwa, to była często wojna nie wprost, ale tak... <grym> nikt tak nie grał, ale oni też nie udawali, że nikt tak nie grał na świecie. Na tej płycie Wabank, której posłuchałam teraz z nieukrywaną przyjemnością po wielu latach, sprawdzając, czy brzmi już tak troszeczkę oldschoolowo, czy też nie. Jest przecież kilka takich odniesień, czy nawiązań bezpośrednich, więc słuchając płyty można się zorientować, jacy muzycy są dla zespołu w tamtym okresie, byli dla zespołu w tamtym okresie ważni. Myślę, że kiedy pierwszy raz miałam kontakt z tym albumem, nie mogłam tego zrozumieć. Teraz po latach, wracając do tej płyty, właśnie czytam te nawiązania i to mi się bardzo podoba. Udało im się na tej debiutanckiej płycie zapisać nie tylko siebie z tamtych czasów, ale też to, co ich budowało, czy co ich kręciło w muzyce ogólnie. Nie, nie, nie, nie wasze nie walki kogutów Jak chcę zrobić jedną sercą tego dobrego co zrobił Desmond Tu, tu, tu, tu, tu, z tu, tu, tu. Grają, zmarli, nie umarli Mahatma Gandhi i Robert Nesta Marli prawdziwa moc a nie przemocy, system karni Są tacy bracie, którzy przemocy się oparli mówię, to prawdziwa moca, nie przemocy, system karni Są tacy braci, którzy przemocy się oparli Wadli, wadli, wadliwe to myślenie Przemoc, w na garderobach się pierwsze Nie bawi, już stąd na celie. bawi mnie tylko siedzenie olem nawija, baba, ma i zjednoczenie Słuchaj, słuchaj, słuchaj swego serca Za wszystko będzie zapłata Słuchaj, słuchaj, słuchaj swego serca coś patrzy na Ciebie każdego dnia, ma. słuchaj, słuchaj, słuchaj swojego serca Za wszystko będzie zapłata słuchaj, słuchaj. Swego serca. Ktoś patrzy tu na ciebie każdego dnia ma Jesteś na scenie w pożądalu i co dalej? Weź odrobinę robinę i myśli do swojej nawiew dalej, szalej otumanie nie sukcesem. Ja nie jestem prorokiem nic zajaszem, ni desem. Ja staram, staram, staram, staram, się staram. Patrzę nie w swoim rakaszy tutaj para, para, para, para, para mi słowa ustawiam. Na metalną ewolucję myśli nam To nie jest połączenie, to jest krzyk rozparzy. A coraz więcej tutaj lirycznych się ja nie jestem zadowolony z żadnej swojej płyty, a na pewno trudno być zadowolonym z pierwszej płyty. To znaczy, ja jestem zadowolony z tego, jak tam jest uchwycony moment i energia, którą my wtedy w sobie mieliśmy. I to jest bez wątpienia taka płyta naładowana, to słychać. Że wszyscy bardzo chcą, że, ma że mają coś do powiedzenia, coś do zagrania. Natomiast pod względem takim technicznym, brzmieniowym, etc., to ja oczywiście dzisiaj chciałbym to zrobić 100 razy lepiej. No po prostu byśmy młodzi, niedoświadczeni. Dla Toma to też było właśnie pierwsze nagrywanie takiego ragowego zespołu. To też było dla niego nowość. Ja tę płytę lubię, bo oddaję właśnie to jacy byliśmy wtedy. Po drugie, bez wątpienia, gdyby nie ta płyta, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali. To znaczy, ja w ogóle nie byłbym zawodowym muzykiem. No, To był jednak taki strzał bardzo, bardzo mocny. A z drugiej strony rzadko puszczam ją sobie w domu. To teraz odświeżyliśmy dużo piosenek z tej płyty, chcemy je grać na koncertach i będzie też taki specjalny koncert na jednym z festiwali, gdzie będziemy grać w ogóle tylko bank I prawdę mówiąc, no, chwilami się łapałem za głowę, co tam, co, tam, co tam śpiewasz, drugi Pablo. Trzeba to było inaczej zrobić, no ale. Zawsze ostateczną sędzią są ludzie, no podbiorcy, a trzeba powiedzieć, że ta płyta była przebojem, i gdyby nie ta płyta, to Mafin nie stałaby się znanym zespołem. Premiera płyty to było wydarzenie dla nas bardzo, bardzo gruborurne, że tak powiem. Było bardzo dużo dziennikarzy, było bardzo dużo prasy na koncercie w cedeku CEDEK pękał w szwach, bo wtedy już zespół był dosyć znany, więc były takie czasy, że, że nawet jak był taki spory klub, to ludzie na koncerty się nie dostawali, ponieważ brakowało biletów. Reakcje, reakcje ludzi były bardzo dobre. My byliśmy bardzo zajarani tą sytuacją, że, że ta muzyka ma bardzo dobry odbiór. To nas bardzo nakręcało. Słyszeliśmy wiele opinii, że, że jest to objawienie w polskiej muzyce reggae, My zawsze mówiliśmy, że my objawieniem nie jesteśmy i żadnych czapek prorokówce nie zakładamy na głowę. My się cieszyliśmy tym, że, że ta energia, którą y, daliśmy i dajemy na koncertach, że, że ona po prostu do ludzi trafia. To było dla nas najważniejsze. Nie chcieliśmy być takimi gwiazdkami jednosezonowymi czy dwosezonowymi w muzyce reggae. Chcieliśmy tę muzykę robić to dziś i, i jeszcze, jeszcze dłużej, więc to nam się na razie udaje. Nie jest to zespół z castingu, to, to jest zespół kumpli, i dlatego ta energia tak długo potrafiła przetrwać. Jeszcze przed płytą, tak jak mówiłem, zaczęliśmy jeździć na koncerty i nagle zaczęło śpiewać dużo ludzi. Pantoflową też to szło przez też pierwsze internetowe jakieś tam fora, że a jest taki zespół. Po prostu nikt tego wcześniej nie robił w ten sposób. To się też połączyło z tym, że, że był wzrost tak zwanej nowej fali reggae, czy nie hallu w ogóle na świecie. No, pojawił się gentleman w Niemczech, wybuchła gwiazda nagle, Sean Pola w Stanach Zjednoczonych z trochę niejasnych powodów, bo to słaby wokalista, ale, ale tak się to złożyło i my chyba się też strzeliliśmy po prostu w odpowiedni moment. To znaczy, nie chcę umniejszać tego, czy my dobrze graliśmy, czy nie dobrze, ale na pewno to był odpowiedni czas na powstanie stanie tej płyty. Ja byłem zszokowany, ja miałem już, nie byłem bardzo młody, miałem 25 lat. I nagle się okazało, że z takiego niedzielnego grajka, który po prostu ma zespół i lubi sobie pograć, jadę w trasę, sprzedaję pełne te sale. Ja coś ludzie chcą ode mnie autografy, to pamiętam to pierwsze takie przyjście jakichś młodych ludzi po autograf. To absolutnie mnie szokowało. Jeszcze się wywodzę raczej z takiego pankowego myślenia o muzyce, więc w ogóle wydawało mi się to głupie, że ja mam się komuś podpisywać. Co to za, przecież jesteśmy tak, takimi samymi ludźmi, tak? Tylko, że ja śpiewam piosenki, a ty nie wiem, studiujesz Potem mi Sidney Polak powiedział bardzo ważną rzecz, że zawsze trzeba podpisywać płyty, bo ludzie się będą czuli urażeni i nie ma co udawać żadnego pankowca. Zawsze trzeba podpisywać płyty i pozować do zdjęć. I po latach w pełni się z tym zgadzam. To znaczy, jeśli ludzie sobie tego życzą, to należy tak, tak robić. Z całą pewnością odnieśli sukces w tym sensie, że ludzie za nimi poszli. Nie potrafię ocenić, czy to odmieniło scenę reggae, bo nigdy nie byłam częścią tej sceny i nie mam takiego rozpoznania. Dla mnie i myślę, że dla wielu osób oni byli przepustką do tej sceny. Bo ja wyobrażałam sobie, szczerze że. Mówiąc, że takie nie robią ludzie z dreadami po pas i miałam takie stereotypowe podejście. Kiedy zobaczyłam, że to są tacy faceci, którzy mogliby grać też w innych zespołach i jak pokazała także przyszłość, spokojnie radzą sobie w innych gatunkach, okazało się, że to może być też muzyka dla mnie. To, co na pewno zrobili, to właśnie wprowadzili ludzie spoza świata gatunku regę do swojego świata i w ten sposób myślę, że wielu osobom w tym imi poszerzyli pole zainteresowań. Jest prezydentem, czas jest kierownikiem, czas jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem, bo ojcza jest prezydentem, czas jest kierownikiem, czas jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem, bo ojcza jest prezydentem, cza jest kierownikiem, czas jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem, bo ojcza jest prezydentem, czas jest kierownikiem, czas jest trenerem, ja jestem jego zawodnikiem. Moja matka i tatka, i dziadek i papka tak zawsze mówili mi, że bardzo doceniają mój nowy życia, styl moja matka i tatka. I pokaż, jak zawsze mówili mi, że bardzo doceniają mój nowy życia styl. Każdy małolat kombinuje jak tu na topie być Wozić dupę w to ogólnie po nas na żyć Każdy małolat kombinuje szybko zarobić cash Jeśli nie wiesz o czym gadam to zapodam taki tekst Jedni drugim na ulicy Przedstawiają do głowy broń Potem bez mrugnięcia oka wyciągają po dłoń Mogliby zrobić legalny biznes, prowadzić jakiś sklep Oni wolą chodzić po mieście, celować ludziom w wę Ale ja wiem oni tak będą z tego rozliczeni Jeśli w ich się, nic się nie zmieni Ja wiem, Się, nic się nie zmieni, Cza jest prezydentem, Cza jest kierownikiem, Cza jest trenerem, ja jestem. Ja jest prezydentem, ja jest kierownikiem, ja jest trenerem, a ja jestem jego zawodnikiem. Mam właściwie wydrukowane tak w głowę i potrafię przytoczyć o każdej porze, ale są tam inne utwory bardzo ciekawe. Jest oczywiście, bo wtedy zawsze musiało być i myślę, że teraz jest deklaracja dotycząca palenia. Marihuany w nagraniu Smoking jest właśnie nawiązanie do wielkiego przeboju Here Comes the Hot Stepper i wskazanie na Jamajkę jako na taki kraj, na który się patrzy właśnie jak na ojczyznę trochę muzyczną. Jest kilka takich utworów, które do tej pory sprawiają mi wielką frajdę. Muszę powiedzieć, że muzyka na tej płycie jest gdzieś dla mnie w cieniu. Nie chcę deprecjonować oczywiście roli instrumentów i instrumentalistów, ale Wawa Maffin dla mnie to jest właśnie nieustająca frajda obcowania z tym, jak ci trzej MC w swoim stylu przenikają się, uzupełniają i jaką toczą opowieść. Jest Prezydentem to, prawdę mówiąc, ja sobie wyobraziłem, słuchałem dużo rutsowej muzyki, korzennej muzyki jamańskiej i uświadomiłem sobie, że to jest tak, że kiedy w Biblii pisano religijne rzeczy, odnoszono się do tego, co jest wokół, tak? Czyli ponieważ to byli pasterze, tu tutaj jest baranek, tutaj są owieczki i tak dalej, to jest naturalne. Jamajczycy biedni, którzy tam w latach 60-tych, 70-tych odwoływali się też do tego, co znają, czyli tam, nie wiem, row fisherman row, this is captain of my ship, tak mówili o, o Bogu, no bo byli rybakami na przykład i ja uważałem, że ponieważ żyjemy tu i teraz, to jeśli chce się napisać taką piosenkę, to trzeba to odnieść właśnie do tego, gdzie żyjemy, gdzie są kierownicy, dyrektorzy, trenerzy i tak dalej. I napisałem ten refren. Przyniosłem go na próbę, zaczęliśmy to grać. Regenerator napisał swoją zwrotkę, która jest w ogóle taką parafrazą też jamańskiej pieśni Black Huru. Ja napisałem swoją zwrotkę, no i, i tak to powstało. Pamiętam, że na początku troszkę było sarkania w zespole, że to może jest trochę za naiwne, ale ja im zawsze tłumaczyłem, że reggae to jest muzyka naiwna, i niewinna. I może, można sobie pozwolić na więcej. Jak, jak się słucha pierwszej płyty Izraela, to po prostu trzeba to albo kupić ten, ten rodzaj obrazowania, rodzaj mówienia, albo nie, nie ma innego wyjścia. I podobnie jest z tą piosenką. Jai jest prezydentem, ten refren to wymyślił Pablo, no i ten Jazz z prezydentem to był taki, taka rybka, nie? Że po prostu według tego zrobimy, zrobimy resztę, nie? Że, że tak naprawdę po co nam różni politycy, którzy się pchają do, do koryta, tak? Po co nam jakiś, nie wiadomo jaki prezydent, mamy swojego prezydenta, Jai, tak? A Jaj dla nas to, to nie Jai Rastafari, Haile Pierwszy Cesarz Etiopii, tylko uosobienie dobrej siły. Dla nas dża ja to po prostu dobra siła. Uznaliśmy, że, że to, to jest prawdziwy prezydent, prawdziwy trener i my jesteśmy jego zawodnikami i potem każdy napisał jakieś swoje zwrotki. Były chyba ze dwa albo trzy refreny. Powstała piosenka, która do dzisiaj naprawdę jest dosyć, dosyć fajnie przejmowana. Gramy ją często na koncercie, ale dla Psikusa nie graliśmy tej piosenki przez prawie cały rok 2014. Drugą piosenką, która cieszyła się i cieszy bardzo taką konkretną i niekłonioną popularnością to jest Bless. Tam też oczywiście Pablo Pawo wymyślił y, sloganik, który do dzisiaj powoduje to, że, że ludzie rzucają w nas y, gumami do życia rozpuszczarnymi pewnej firmy. tak, I, Że powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nie wiem, skąd mu się to wzięło, ale widocznie, widocznie gdzieś tam mu musiało tak powietrze zapachnieć. I wydawało mu się, że to jest fajny słodki zapach. Nie? No i to jest początek piosenki Bles. Jeśli chodzi o piosenkę bles, to było śmieszne, bo ja byłem nad zalewem Zegrzyńskim. Pojechaliśmy na łódki, no trochę tam poleżeć też na piasku z przyjaciółmi. Jakieś tam spożywaliśmy e, napoje. No w ogóle taka sielanka 30 stopni i nagle zaczęło mi pachnieć tą mambą malinową. Poczułem ten zapach, nie wiem, skąd tam jakaś wata cukrowa, może była ktoś coś takiego. I zapisałem sobie w ogóle, bo woziłem ze sobą zeszyt, zapisałem sobie sobie tę frazę, że powietrze pachnie jak malinowa mamba, nikt nie przeklina, nikt nie mówi Taki idylliczny był to dzień. I potem dopisałem całą zwrotkę, przyniosłem to na próbę, a refren wynikał chyba z tego, że to był moment, kiedy w no, ziemi świętej, zresztą podobnie jak dzisiaj, działy się rzeczy dosyć straszne między palestyńczykami a Żydami i gdzieś to sala aleikum, szalom, próba połączenia to w jedną rzecz, że szukajmy jednak porozumień Przyszła do mnie, zrobiliśmy ten refren Ja w ogóle nie mam pojęcia o pisaniu przebojów To znaczy, ja w ogóle nie byłem przekonany Że akurat te dwie piosenki będą znane Zupełnie inne, miałem jakieś tam Swoich faworytów z płyty To się okazuje zawsze, że, że ludzie wiedzą lepiej od autorów no. A teraz miło mi powitać Państwa Yes, I, the masses, who can hear it now This one goes for the positive style Power given from the Most High I bless each and everyone in the name of die, With the power given by the Creator By the Father of the Moses and the Israelites So everybody look for the Holy Land And peace and love for everyone przepachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Stada ma sagana z głośników, a nie la pamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak portale gry samba. Tabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy, każdemu kiedy trzeba i Sala aleikum shalom, niechaj bogus płynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom, niechaj płynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom, niechaj bogus płynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom, nie ważne dlaczego, czy blisko, czy Salam aleikum shalom. Pamiętam Woodstock w 2006 roku. Paweł Sołtys, Pablo Paweł. Bo to chyba było pierwsze granie dla aż tak wielkiej publiczności. Potem graliśmy parokrotnie jeszcze na, na różnych wielkich festiwalach, w Europie również, czy w Stanach. Natomiast no tutaj to było wrażenie niesamowite, zwłaszcza, że scena była jeszcze inaczej ustawiona. My graliśmy też w 2000, 13 roku na Woodstocku, ale już to nie sprawiało takiego wrażenia, bo wtedy było aż po horyzont ludzi. Troszkę stres, jak się wchodzi na scenę i nagle uświadamiasz sobie, że tam jest powiedzmy 200 tysięcy osób, tak, czy nawet więcej. W dodatku jest gorąco, oni tańczą wszyscy, yy, więc się sypie yy, piach jakiś spod ich nóg. Ja muszę powiedzieć, że samego koncertu yy, pamiętam niewiele, to znaczy w jakimś byłem takim w uniesieniu, to znaczy półprzymknięte oczy i raczej jestem z muzyką, niż patrzę na, na ten tłum. I może dobrze, bo, bo pewnie mi się zestresował i tam wszystko by się, by się posypało. Natomiast no, pamiętam, że między utworami, ponieważ ja prowadzę konferancjerkę, no to tam się zwracałem do, do tych ludzi i, i zadawałem sobie w głowie pytanie o Rety, skąd się tyle osób tutaj wzięło. To jest śmieszne, bo ten koncert był bardzo fajny, był energetyczny wiele ludzi go wspomina fantastycznie. On został wydany też na DVD. Natomiast my uważamy, że to był słaby koncert. Po pierwsze to jest tak, że wtedy na odstoku bardzo szybko trzeba było robić zmiany między tymi zespołami, czas i, i tam my nie do końca byśmy ustale ustawieni na scenie, tak jak tak byśmy chcieli, jeśli chodzi tam o słyszalność. Dwa Regenerator był chory, przyjechał już z lekką chrypką, a w trakcie koncertu się okazało, że właściwie wszystkie te jego wysokie partie to on śpiewa trochę jak Himmelsbach, tam, I tak to wyszło, no ale, ale to jest trochę tak jak z płytą, to znaczy ten koncert jest zły technicznie, gdzieś tam ten y, głos Regeneratora nie domaga, natomiast energia y, nasza, a przede wszystkim ludzi, którzy się bawią, jest tak duża, że trudno mieć jakieś pretensje. Pamiętam tą sytuację, jakbym tam był wczoraj. Krzysztof Flont, regenerator. Z tego powodu, że to było bardzo duże przeżycie. Czuliśmy się, przynajmniej ja czułem się, jak Michael Jackson albo The Rolling Stones, widząc 500 tysięcy ludzi. Po prostu tak naprawdę nie wiem, ile tych ludzi tam było, ale było około tylu. To był po prostu niekończący się ocean ludzi. I wszystko było spowite pyłem, kurzem, który tam na Woodstock bywa, jak jest gorąco. Dodatkowo to była godzina 20. Dwudziesta z minutami. W tym momencie y, na Woodstock y, zachodziło słońce, więc dodatkowo ten kurz i to zachodzące słońce i to czyste niebo powodowało to, że, że czuliśmy się jak na innej planecie byśmy grali, bo to był taki widok jak z Odyssey Kosmicznej albo nie wiem, z Gwiezdnych Wojen. To po prostu już była jakaś masakra. Było bardzo dużo ludzi, no to był taki widok, że ludzi było po horyzont. Aleksander Molak, Madaship pamiętam, że zostawiliśmy instrumenty na scenie po próbie dźwięku. Ja pamiętam, że podszedłem wtedy do moich klawiszy, a tam było, no nie wiem, pół centymetra kurzu na wszystkim, nie? Zużyłem chyba całą wielką rolkę ręczników papierowych, żeby to wytrzeć po kolejnej godzinie czy coś takiego było z znowu to samo, nie? I potem podczas koncertu znowu to się, to się działo, czyli jak po prostu grałem, a jeszcze jak na przykład spo spocił mi się palec, to potem grałem i miałem takie czarne, to wszystko było takie jak w takie błoto się tworzyło po prostu. Potem się pojawiły takie wozy strażackie, które polewały ludzi wodą i to sprawiało, że ten kurz się trochę mniej unosił, bo po prostu jak jest tyle ludzi i oni po tym piachu idą to tam się, to, no to wszystko to wygląda jak, jak po jakiejś eksplozji, bo zasłania światło, jest taki nieco apokaliptyczny się robi klimat No Struda to był chyba pierwszy taki w ogóle jakiś większy festiwal, na którym graliśmy no i to jest takie miejsce, z którym, z którym historia zespołu jest jakoś tam sprzężona, no bo to są właśnie koncerty co, koncerty co roku i na pewno bardzo ważne miejsce i festiwal dla, dla Wawa Muffin. Myślę, że to działało w dwie strony, czyli no ta obecność Wawa Muffin pomagała temu festiwalowi, natomiast w, którymś, w których innych momentach ten festiwal pomagał Wawa Muffin. Nie? Festiwal w ostrudzie y, na początku nazywał się Ostrok Festiwal i był organizowany na zamku i były to koncerty rozłożone na dwa dni. Wawa Muffin y, na Ostroku nie grało nigdy, ale jak tylko Ostrok przeniósł się na, na koszary, wcześniej białe, teraz y, jest to na czerwonych koszarach, ale w większość edycji było na, na białych koszarach i w momencie, kiedy y, Ostruda Reggae Festival, bo wtedy tak już się to zaczęło nazywać, od pierwszego razu, tak jak pamiętam, od y, 2004 roku zespół Wawa Muffin był tam rok w rok. I to jest niesamowite, bo y, możemy się pochwalić tym, że jako jedyny zespół graliśmy na każdej Ostródzie, która odbyła się na terenie koszar, czyli na każdej Ostróda Reggae Festival. Ostruda to po prostu fajne miejsce i myślę, że każdy powinien tam pojechać przynajmniej raz w życiu, żeby zobaczyć jak się jak się bawi publika reggae jak się gra reggae w Polsce Coraz bardziej Wawa Muffin to może rodzina, ze względu na to, że kiedy my zaczynaliśmy, to wszyscy byliśmy kawalerami, nie mieliśmy dzieci, a teraz tych dzieci już jest, no nie chcę mi się tam liczyć, ale sporo. Są żony, dziewczyny, etc. Jak się spędza tyle czasu ze sobą, to się rzeczy, to się jakoś łączy, zlepia. By, były takie lata, że, że ja spędzałem więcej czasu w trasie z Wawa Muffin niż, niż w domu ze swoją dziewczyną. To ma wszystkie swoje plusy i minusy, tak, to, bo to ludzie widzą tak naprawdę tą najfajniejszą część życia muzyka, to znaczy granie koncertów i kontakt z publicznością, a trzeba dodać, że głównie to jest siedzenie w busie po, po 9 godzin dziennie, zamknięty w puszce i, i jechanie z Gdańska do Rzeszowa, z Rzeszowa do Zakopanego, z Zakopanego do Warszawy. Nie wytrzymalibyśmy ze sobą, gdyby, gdyby tutaj nie było pozytywnych emocji między nami. Nie wiem, jeśli chodzi w ogóle o długowieczność zespołów, to zawsze jest rodzaj zagadki, to znaczy, czy Wawa Muffin jest przygodą na całe życie. Być może tak, ale nie wiem tego. Ja na przykład y, boję się trochę takiego momentu, który może nadejść że ja się będę czuł na przykład na scenie sztucznie ze względu na wiek, to znaczy, że na przykład będę miał 50 lat no i nie wiem, czy będę wtedy skakał i, i krzyczał, że jest prezydentem. Nie chciałbym y, przegapić tego momentu, kiedy to będzie zabawne. Z drugiej strony y, stąd są się jakoś udaje, tak? Panowie mają prawie 80 lat, a gdzieś ten rock n roll nie zginął i nie wydają się śmieszni. Planujemy następne płyty, planujemy następne trasy koncertowe. Teraz zaczęliśmy pracę nad nową płytą, więc, więc się okaże. O, nie ma na horyzoncie końca tego zespołu. O, tak bym to uwiał. Historię powstawania debiutanckiej płyty zespołu Wawa Mafin opowiedzieli Paweł Sołtys Pablo Pawo, Aleksander Molak Madaship, Krzysztof Flont Regenerator oraz Agnieszka Szydłowska i Tom Horn. Audycję przygotowali Aleksandra Budka, Ewa Redel i Tomasz Rząda mam głosu jak bandy killa Szpila wita w tyłek nawijacza Który daje dla Ja biorę teraz tutaj tak do ręki mikrofon Mila to odlej Ciężar to tyle waży Niepotrzebna agresja Co spada na agresora I dusi jak recesja Zabiera mu oddech tak jak nurkowi kompresja A zamiast piścia wolę powiedzieć Nobie blesja Czyli niech Cię bogosławi tutaj najwyższy pan Ja niewiele pomogę Już odnaleźć swoją drogę sama Jeśli chcesz żyć w nienawiści Tak jak niewolnik Moje Słownie czyje słowo cię czy od tego nie uwolnił Filunia, moment nie daje opętać się pacjentom, którzy dilują najtańszą przynętą. Filunia momentu nie daje opętać się pacjentom, Duzy delujący nicmę i pięć. Filunia, momentu nie daje opętać się pacjentom. Duży delują najtańszą przynętą. Filunia, moment nie daje opętać się pacjentom.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 Otworzyć serce przed drugim, choć groźba skaleczenia się jest, bracie, tutaj tak ogromna Ale cena do zapłacenia zdaje się tutaj dość skromna ale Stać się człowiekiem, a nie żyć jak zwierz Ja kazania gadanie skończyłem, jeśli chcesz, to wiesz Filunia, momentu, nie daj opętać się pacjentom Którzy dealują najtańszą przynętą Filunia, momentu, nie daj opętać się pacjentom Którzy dealują nie.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 Żegnamy reklamy. Tu program